Sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Na podstawie miejsca obecności stwierdzam chorum. Witam pana burmistrza, panią Radczyję Pawlę, witam panią cestawnik. E, witam pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego w Kowarach. E, przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach Podpunkt A. Przyjęcie rocznego programu współpracy Miasta Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność projektu publicznego w roku 2013. Podpunkt B. Określenia stawek podatku od środków transportowych. Podpunkt C. Określenia stawek podatku od nieruchomości. punkt 4. Zamknięcie sesji. Czy w sprawie porządku obrad jakieś wnioski? Tak, czy ja, czy po raz trzeci powiedzieć Panu Przewodniczącemu, zadałem się dwukrotnie, aby powiedzmy, że jest, sesja jest zrobiona w trybie artykułu 20 żeby taka informacja widniała zawiadomienia dla Radnych, ponieważ powiedzmy, to wiąże się z pewnymi i chciałbym, żeby być taka informacja widniała w przyszłości. Ym, znaczy, prosiłem Pana na poprzedniej sesji i tak mówię, to jest po raz trzeci zazam się z, tą, z prośbą do Pana, aby taka informacja widniała na dla kilku Także ja odpowiem na to pytanie. Także po analizie przepisów obowiązujących bez artykułu 20 ustawy o samorządzie i artykułu 24, paragraf 29 i kolejnych statutu nie ma takiego wymogu e, informowania radnych o trybie zwołanej sesji. Także e, jakieś wnioski do porządku obrad? Proszę. pytanie. Zapytanie na przewodniczącewie przy pana burmistrza, dlaczego sesja odbyło się z artykułu 20 o tylko normalnym, w którym były sprawy różne, interpelacje i sprawy mieszkańców poruszane na sesję. po prostu wspomnieć, korzystając, korzystając z uprawnienia czy z artykułu 20 ust. 1 e, ustawy o samorządzie gminnym, postanowiłem zwołać sesję nadzwyczajną. Także po prostu, aby dochować terminy, które obligują mnie na podstawie statutu i poinformować Państwa o terminie 7. co najmniej było to niemożliwe w piątek 23 listopada. Dlatego sesja odbywa się po raz kolejny w znaczy, przepraszam, mogę jeszcze tylko wiedzieć, w jaki sposób Pan wziął informację na temat forum na sesję? Słuchaj, w jaki sposób Pan wziął informację na temat forum na sesję? No, uzyskałem informację, że pewnych osób w piątek nie będzie. Ale, ale dobrze. Kompetencją przewodniczącego jest zwoływanie sesji rady, tak? Sesja została zwołana w trybie przewidzianym przez ustawę. Możecie Państwo złożyć wniosek o zmianę porządku, jeżeli macie jakieś zastrzeżenia. Także... Czy... Myślę, mamy zastrzeżenia pod tym względem, że jeżeli jest prowadzona sesja w trybie normalnym, można zbadać interpretację, o której Pan Burmistrz wspominał, jest ma możliwość przygotowania, podsumowania działalności, pana burmistrz, czasochód i tak dalej, a takiej możliwości dokładnie, że nie skłamał od 10 listopada, nie mamy. Dziękuję. By, to ja przypominam panu Nazurakowi, pan że na podstawie statutu miasta Kowary może pan składać interpelację i nie musi być taki porządek ujęty w porządku obrad. Ja składa, chcę składać tej złożyć interpelację, żeby było to dograne, żeby pan Kowar słyszyli, w jakiej sprawie powiedzmy radni się zwracają, czy radni się zwracają y, do organów samorządowych. Ale może pan to zrobić, zwrócić się z interpelacją do burmistrza w tej chwili? Dziękuję. Także, czy jeszcze jakieś wnioski do porządku obrad? Zastrzeżenia? Także, nie, nie widzę. Przejdziemy do uchwalenia porządku obrad. Także, kto z Pani i jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. A. Proszę podnieść. Rocznego programu współpracy miasta tak Hobart z organizacjami pozarządowymi i z innymi podmiotami prowadzącymi działalność porządku publicznego w roku 2023. Licencja Okołodawcza na Rzecz do burmistrza, także pani burmistrzu przekazuje nową. в следующем час. so na projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność Polsku Publicznego w roku 2013. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziennik Ustaw z 2001 roku 142 pozycja 1591 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 5a ustęp 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Dziennik Ustaw z 2010 roku numer 234 pozycja 1536 uchwala się co następuje. Treść uchwały to jest w paragrafie od 1 do 11. Paragraf 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary Paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pani i Panów jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 119 przez 11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie określania stawek podatkowych środków transportowych. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego do 2013. Proszę, panów, jest za podjęciem tego tak, projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 5 osób za, tak? kto jest przeciw? 7 osób przeciw. Uchwała nie została podjęta. Przechodzimy do kolejnego e, punktu. To jest określenie stawek podatku od nieruchomości. A projekt był, był również opiniowany przez Komisję Budżetu. Panie Przewodniczący, nie zostało to także i w tym przypadku ograniczymy się do, do wniosku. Czy mają Państwo jakieś wnioski odnośnie projektu uchwały? A, nie widzę. Przejdziemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia stawej nieruchomości na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 8 artykułu 40 ustęp 1. Ustęp 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2011 roku nr 142 pozycja 1991 z późniejszymi zmianami artykułu 5 Ustęp 1 i Ustęp 4 oraz artykułu 20 d i artykułu 20c Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Dziennik Ustaw z 2010 roku nr 95. Pozycja 613 z późniejszymi zmianami. Uchwala się co następuje. Treść uchwały ujęta jest w paragrafie 1. W paragrafie od 1 do 3. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf 5. Z upływem dnia 31 grudnia 2012 roku traci moc uchwała numer 19 przez 120 przez 11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Donośnowskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2013 roku. Kto z Pań jest za podjęciem tak projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 5 osób za, kto jest przeciw? 7 osób. Uchwała nie została podjęta. Przechodzimy do punktu czwartego. Zamy sesji. Zamykam sesję Rady Miejskiej.